Hej, hej, hej, hej! Witamy w kolejnym odcinku naszej ekskluzywnej audycji pod tytułem VIP Rome Tak, tak, tak, tak, tak. A, a dziś w programie Special Guest, a jest nim znany wam wszystkim krytyk muzyczny John Vegetable, Tak, nie, nie, nie, nie. nie. Naszym na cel... Przepraszam, nie, nie, nie, nie, nie. Co? Dobrze, ja się nazywam Janusz Warzywo. Ja no, no dobrze, dobrze. Ja zostałem tutaj zaproszony na jakiś wywiad. No, no, poproszę jakieś jakieś sensowne pytanie. No, no, no dobrze, no jakiś pan w gorącej wodzie kąpany, no. Proszę państwa, nie. przepraszam bardzo, mamy nie. tu usterki, halo? To jest jakaś kaszanka przecież, co ja w takim razie panu powiem. Nie, pan się mnie zapyta, jaka jest sytuacja? No dobra, sprawa. dobra, powiedz jak wygląda sytuacja. Jest źle, Werbe nadajesz nadaje każda stacja w kraju, ano. nie ma gdzie cisnąć dobrej nuty, nawet w złotych przebojach rapuje deka. Żabię no dobrze, dobrze ale... Nic nie zapomnę, kiedy ujrzam mi pierwszy raz. Proszę spodnie, koszulę na kant. Dach masz szpas, ale kwas. Ja nie chcę tak skończyć, jeszcze trochę pociągnę im skończę Ale u ortodonty. Mam, czekaj, masz wątył? Nie. Noszę w duszy spokój, pokój Aha. dla tych, którzy mają iskrę wody. A oglądałeś Big Brothera? Nie. nie. A ten jest gwiazdami na rok. Najrzygasz mi się chce Ale... choć, mnie to motywuje. Mam nadzieję, że to czujesz i trafisz ten błąk, trafierz ten punkt, trafisz w ten punkt. Trafisz ten trafisz Traf też w tempo. Dobrze, dobrze, A, yeah. w takim razie przejdźmy do drugiego zestawu ok. pytań Dobra, e, może... niech pan mi daje proszę, mi Proszę. Proszę mi dać Proszę. Proszę. ja już sobie sam Proszę. proszę pana, ja wam powiem tak jak to jest e, e, Nigdy nie zapomnę kiedy ujrzemy ich pierwszy raz To był 43 Proszę. KFPP I jedyny czas dla Opola jako stolica polskiej piosenki Ma swoje 3D i zepsute dźwięki Dzięki za to, lato tato Działbym się tym życzyć życzeń Radem menesa, żeby zrobił hator hator I uświadomił wszystkim, że jest hype i są tygi Ale nie ma to się nijak do prawdziwej muzyki Gdzie się podziały tamte prywatki? Dziewczyny z tamtych dni Co noc mi się śni, że powróci tamta nuta Ale butę się rano, muszę przełknąć tego gluta, Bo widzę jak moja ukochana muzyka jest zatruta Tam działa huta, a ja wolę małą kuźnię Studio Kurnik, wolę jak się spóźnię Ale trafię w ten bąd, trafię w ten bąd. Trafią ten błąd, trafią ten tempo, Trafią ten błąd, trafią ten błąd Trafią ten trafią ten Trafią ten trafią ten Ona także chce Trafić tempo. oni wszyscy chcą zawsze Trafić tempo. ale nigdy nie można Trafić tempo. więc my zawsze trafiamy właśnie w ten tempo, Trafić ten ten trafić